Dzisiaj podzielę się z Tobą historią człowieka, który nie chciał być przeciętny. I to jest nauczanie dla tych, którzy w swoim życiu nie chcą być przeciętni. Ta historia mało znanego człowieka znajduje się w Starym Testamencie w pierwszej Księdze Kronik. Wiesz, pierwsza Księga Kronik jest tak ciekawa, naprawdę jak księżka telefoniczna. Tak w dawnych latach, w poprzednim wieku były książki telefoniczne, mogłeś przyglądać imię, nazwisko, imię, nazwisko, imię, nazwisko. I tak samo Księga Kronik się zaczyna. Adam, Set, Enosz, Kean, Machalet, Jaret Imię za imieniem, imię za imieniem Pierwszy rozdział, drugi rozdział, trzeci rozdział, czwarty rozdział I autor natchniony przez Ducha Świętego Kiedy dochodzi do Jabesa Nagle pisze tak Pierwsza Księga Kronik, czwarty rozdział od dziewiątego wiersza Lecz Jabes był znakomitszy niż jego bracia I jego matka nazwała go Jabes, gdyż pomyślała W bólu rodziłam a Jabez wołał do Boga Izraela tymi słowy, obyś mi prawdziwie błogosławił i poszerzył moje granice, oby ręka twoja była ze mną, obyś zachował mnie od złego, abym je nie dotknął. I Bóg spełnił jego prośbę. I potem znowu jest Kelub, brat Szuchy zrodził Mechira, który był ojcem Mesztona, itd., itd. Czyli na tle tych pokoleń Jabez wyraźnie się wybijał. I to jest dobra nowina dla każdego z nas. Na tle pokoleń, które były, my możemy się wybić. Jest taki znany polski utwór, każde pokolenie ma swój czas. Tak, każde pokolenie ma swój czas na zrobienie rzeczy, do których zostało powołane przez Boga. Więc przyjrzyjmy się Jabesowi. Lecz Jabes był znakomitszy niż jego bracia. Czyli Jabes wyróżniał się na tle braci, osiągnął coś no i czasami, kiedy mówimy o takich ludziach, to mówimy miał szczęście, powiodło mu się w życiu, urodził się w dobrym domu, wygrał w totolotka i różne rzeczy. Ale zobaczmy, że historia Jabesa jest o tyle niezwykła, że on nie miał dobrego początku. Co więcej, on miał zły początek. Lecz Jabez był znakomitszy niż jego bracia i jego matka nazwała go Jabez, gdyż pomyślała w bólu rodziłam. Jabez dosłownie oznacza ból. Wiadomo, że poród kobiety jest bolesny. To jest oczywista sprawa. Ale coś szczególnie bolesnego musiało być w porodzie Jabesa, skoro matka nazwała go ból. Widzisz, to chyba nie jest zbyt dobre imię dla chłopca ból. Wyobrażasz sobie, że masz na imię ból? Jak do ciebie wołają? Bólek, chodź tutaj. A poza tym imię w Starym Testamencie to szczególne było, że imię określa powołanie człowieka. Dlatego jak Piotr nawrócił się i chodził za Jezusem, to wcześniej nazywał się Szymon, co oznacza trzcinę chwiejącą się na wietrze, a Jezus zmienił imię na Piotr, czyli skała, na której można się oprzeć. Czyli następuje zamiana imienia, zmiana powołania. I teraz Jabez od początku jest powołany do bólu. Czyli do tego, że będą się inni z niego śmiali, że z niego nic nie będzie, że jego życie będzie pełne bólu, pełne nieszczęścia, pełne porażek. I czasami niektórzy ludzie tak zaczęli swoje życie. Dużo bólu, dużo cierpienia, dużo porażek, dużo nieszczęścia. Być może, dlatego że inni, tak tutaj matka Jabesa go tak nazwała i tą nazwą, swój, tym imieniem go ograniczyła, tak samo może ty w życiu zostałeś ograniczony przez bliskich ludzi, ludzie w ciebie nie wierzyli, nie ufali, miałeś jakieś marzenia, mówiłeś o nich, ale ludzie nie chcieli tego słuchać, albo śmiali się, albo mówili, ty nigdy tego nie zdobędziesz, nie wiadomo. Natomiast jak się zmieniła ta historia Jabesa? Wiemy, że źle zaczął, dobrze skończył, ale co było kluczem jego powodzenia? I wiersz dziesiąty mówi tak, a ja bez do Boga Izraela tymi słowy. I tutaj mamy kilka cennych wskazówek. Po pierwsze, ja bez do Boga Izraela. Widzisz, musisz wołać do właściwego Boga. Umieszczam ten podcast na moim blogu, w którym jest mowa o biznesie, o rozwoju osobistym. I zauważyłem, że wielu ludzi, którzy zajmują się rozwojem osobistym, zajmują się biznesem, dochodzi do granic tego, co Biblia nazywa duszą i szuka czegoś duchowego. I szuka różnych duchowych przeżyć i chodzi do różnych ludzi. Widzisz, nie wszystko, co jest duchowe, pochodzi od Boga. Pewien okultysta, kiedy się nawrócił, powiedział tak, największym takim planem diabła jest to sprawić, żeby człowiek myślał, że służy Bogu, a tak naprawdę służy diabłu. Jest wielu ludzi, którzy się poświęcają, robią dobre rzeczy, myślą, że mają kontakt z Bogiem i mają kontakt z pewnymi istotami duchowymi. Niektórych nawet nazywają Bogiem, ale to nie jest prawdziwy Bóg. Ja byś wiedział, do jakiego Boga wołać. Do Boga Izraela. Do Boga, który jest opisany na księgach Starego i Nowego Testamentu. Jeżeli wołasz do tego Boga, to masz kontakt z właściwą istotą duchową. Jeżeli wołasz do innego Boga, albo w inny sposób wchodzisz w świat duchowy, to to, co przychodzi, nie jest dobre. To jest to, co Paweł pisze w do Koryntian, że sam diabeł podaje się za anioła światłości, żeby zwieść ludzi. Więc pierwsza rzecz, czy wołasz do właściwego Boga? Czy wołasz do Boga, który jest opisany na kartach Starego i Nowego Testamentu? I druga rzecz, w jaki sposób On się modlił? Ta modlitwa pokazuje Jego kierunek skupienia, pokazuje Jego działania. Pierwsze, obyć mi prawdziwie błogosławił. Wyraz błogosławi to moja własna etymologia, interpretacja. Błogosławi to znaczy czuć się tak błogo, że sławisz Boga. I przeciwieństwem błogosławieństwa w Biblii jest przekleństwo. Czyli jeśli tak ciężko i tak źle w życiu, że chce Ci się kląć. I ja mówił, obyś mi prawdziwie błogosławił. Czy On mówi, nie chcę tylko mówić tak, wierzę w Boga, tak, Bóg jest dobry. O tak, mam ból, ale kogo Bóg kocha, temu krzyżyk na drogę daje, o mam ból, ale może gdyby nie ten ból, to byłbym gorszym człowiekiem. Nie, on mówi, ja chcę prawdziwych błogosławieństw, ja chcę zmiany mojej sytuacji, ja chcę wszystkiego, co masz w życiu dla mnie, chcę wypełnić Twoją wolę w moim życiu, chcę rozwinąć mój potencjał. Tu taka ważna uwaga dla wielu chrześcijan, wielu chrześcijan nie kojarzy tego i myśli sobie kiedy słyszą, że ktoś się zajmuje rozwojem sobie, co mówi, to nieważny jest Twój potencjał, ważna jest wola Boża dla Ciebie. Jedno i drugie jest tak samo ważne, a odkrywanie swojego potencjału, to jest też odkrywanie woli Bożej dla nas. Jeżeli Bóg stworzył Cię z określonym potencjałem, z określonymi darami, umiejętnościami, to stworzył Cię po to, żeby z nich korzystał. Biblia pokazuje Boga jako kochającego Ojca. Jeżeli kochający Ojciec Cię w coś wyposażył, to nie po to, żeby Ci powiedzieć, ale nie można z tego korzystać. Mamy wiele przykładów, chociażby Dawid. Dawid był wspaniałym pasterzem, pisał wtedy różne psalmy, śpiewał na chwałę Boga, był waleczny, był mądry, umiał zarządzać ludźmi i to wszystko, Bóg go przez to wszystko prowadził, aby doprowadzić do, do tego, żeby został królem i śpiewał psalmy na cześć Boga. Był dzielnym wojownikiem, wspaniale zarządzał ludźmi. Tak samo jak dbało o swoje owce, tak samo dbało o swoich wojowników, więc widzimy, że Bóg, kiedy nas stwarza, to stwarza nas do tego, żebyśmy wykorzystali swój potencjał. Kiedy mówisz, Boże, prawdziwie mnie błogosław, to modlisz się, Boże, wykorzystaj pełen mój potencjał, który jest we mnie. Ty go włożyłeś we mnie i Ty pomóż mi go rozwinąć. I to jest zdrowe, to nie jest porównywanie się, chcę być najlepszy na świecie, tylko chcę wykorzystać mój pełen potencjał. I jeżeli moim potencjałem jest być najlepszy na świecie, super. Jeżeli nie, chcę być najlepszy w tym, co mi dał Bóg. Druga rzecz, abyś poszerzył moje granice. Tu chodzi o wpływ, o przywództwo, o bycie liderem. Tak, Poszerzanie wpływu to jest, to jest przywództwo. Widzisz, każdy człowiek wpływa na innych ludzi. W jednych z książek wyczytałem taką niesamowitą historię. Był pewien człowiek, żył w żydowskiej rodzinie i jego ojciec chodził do synagogi, prowadził interesy. To było w Niemczech. Przenieśli się w inną część Niemiec, i tam już nie było synagogi. Tam wszyscy chodzili do kościoła luterańskiego. Więc on zebrał swoją rodzinę i powiedział, słuchajcie, ochrzcimy się, zostaniemy chrześcijanami, ponieważ inaczej nie będę mógł prowadzić interesów. Tu wszyscy biznesmeni to chrześcijanie. I cała rodzina się przechrzciła i on tam załatwiał interesy. Ale jego syn, dla którego ojciec był wielkim autorytetem, a ojciec a syn był wtedy w wieku dorastania, kiedy to wszystko zobaczył, powiedział, to jest jedna wielka ściema, Bóg nie istnieje, religia to jest ściema, po prostu odrzucił to wszystko. I ten człowiek wpłynął na Europę i nie tylko na Europę, na poglądy ludzi, którzy też odrzucili Boga. Ten człowiek powiedział, że religia jest opium dla ludzi. Ten człowiek to Karol Marx. Widzisz, masz wpływ na ludzi nawet nie wiesz jak duży. Nie wiesz jak bardzo to, co na co dzień robisz w stosunku do innych ludzi, może na nich wpłynąć. Nie wiesz, czy spotykasz się z kimś, kto może ma myśli samobójcze i przez to, że chociażby się z nim spotkasz i pożartujesz, to jego samopoczucie się poprawi. I może odejdą mu te myśli. Różne rzeczy, których nie wiemy są. Ale to, co jest Bożą wolą, żebyśmy poszerzali nasz wpływ. Żebyśmy mówili, chcę dosięgnąć więcej ludzi. Może mam w życiu jakieś przesłanie. <śmiech> Przepraszam. Może mam jakiś produkt. Może mam jakąś usługę. I to może pomóc ludziom. Więc ja chcę się o nich zatroszczyć. <śmiech> więc ja chcę coraz bardziej wpływać na ludzi. Oczywiście to nie stanie się w ten sposób, że będziesz siedział w pokoju, modlił się i czekał, ach, kiedy ja będę miał większy wpływ. To oznacza, że będziesz prowadził bloga, że będziesz jeździł na konferencje, że będziesz przemawiał, że będziesz udzielał się na Facebooku, cokolwiek, ale też twoja inicjatywa jest tu ważna. Biblia jest pełna tego, że człowiek w modlitwie wyraża to, co chce od Boga, modli się o jego łaskę, a potem bierze tą łaskę, tą siłę i działa. Oczywiście bierze tą łaskę przez wiarę. Co to znaczy w praktyce? Jeżeli modlę się o poszerzenie granic. To potem robię wszystko, żeby dać Bogu szansę, żeby wypełnił to. Żeby moje granice rzeczywiście się poszerzały. Żebym dotknął większej ilości ludzi. Kolejna rzecz, aby ręka Twoja była ze mną. Widzisz, kiedy chcesz służyć Bogu, kiedy w ogóle robisz coś w życiu, dochodzisz do takiej granicy. Dochodzisz do momentu, kiedy musisz powiedzieć, jeżeli Bóg czegoś teraz nie zrobi, to mam przerąbane. Są takie momenty, kiedy mówisz, wszystko teraz już zależy od Boga. Pamiętam taki moment, kiedy na samym początku firmy, po jakichś dwóch latach jej prowadzenia, doszedłem do momentu, że mówiłem, nie, no po prostu trzeba zamknąć firmę, zająć się inną działalnością. I pamiętam, to była sobota, wstałem, nie chciało mi się modlić, szukałem wielu wymówek, żeby się nie modlić, ale mówię, dobrze. Wiem dobrze, jak to jest. Teraz powiem sobie, że nie, bo muszę iść zjeść, później będzie coś, później wieczorem będzie film i tak powiem, że nie miałem czasu, żeby się modlić. Wziąłem Biblię, zacząłem czytać i wtedy przeczytałem dwa fragmenty z Biblii, które mnie tak poruszyły. To były takie Boże obietnice, że Bóg otworzy drzwi. Tak, Otworzy drzwi to nie znaczy, że ktoś pukał do mieszkania i Bóg otwiera, bo stworzy drzwi to w Biblii oznacza, że Bóg stworzy możliwości, które nie istnieją. I to mnie tak podekscytowało. Nie było tak, że stała się jedna rzecz i otworzyły się możliwości. Ale stało się tak, że pojawiło się jedno zlecenie, kolejne oczywiście, ja też byłem w tym aktywny i firma zaczęła się rozkręcać, zaczęła działać, zaczęła iść coraz prężniej. To jest właśnie to, modlić się o to, aby Bóg zaczął działać, że w pewien sposób dochodzisz do kresu swoich sił i mówisz, Boże, teraz Ty działaj. Musisz zaufać, że Bóg swoją mocą działającą w nas i przez nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy, rozumiemy, czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Oczywiście to jest tak jak z sukcesem. tak? Ktoś powiedział bardzo mądrze, sukces przyjdzie, ale musicie zastać przy pracy. Tak samo Bóg przyjdzie, ale musicie zastać przy pracy. Kolejna rzecz, o którą modlił się ja, jest, abyś zachował mnie od złego. Czyli mówi, Boże, ochroń mnie. Oczywiście tu chodzi o taką nadnaturalną opiekę. Pamiętam taki moment wiele, wiele lat temu szedłem kiedyś, byłem w jednym mieście, wychodziłem z rogu pewnej ulicy, śpieszyłem się, chciałem wejść na ulicę i nagle poczułem takie jakby wyrosła taka niewidzialna ściana przede mną, nie mogłem kroku ruszyć przez sekundę. W tym momencie z za rogu wyjechało auto i przyjechało bardzo szybko. Prawdopodobnie bym zginął. Parę dni później spotkałem jednego ze znajomych, rozmawialiśmy i on mnie pytał tamten dzień, co wtedy robiłem. Ja mówię, czemu? On mówi, wiesz co, kończyłem wtedy pracę i nagle poczułem, żeby się za Ciebie modlić. Pomodliłem się chwilę i poczułem taką ulgę. To było właśnie to. Bóg pobudził go do modlitwy i przez tą modlitwę ocalił mi życie. Więc to są takie rzeczy, kiedy Bóg zachowuje nas od złego, ale chcę powiedzieć, że takim jednym z podstawowych sposobów zachowania od złego jest po prostu mądrość. Jest rozwijanie tego, co masz. Ktoś powiedział, nie zmienia się zwycięskiego składu, kiedy na przykład drużyna gra dobrze, sportowa i osiąga sukcesy. I mówi, nie zmienia się zwycięskiego składu. Jeden z trenderów mądrze powiedział, to kiedy mam zmienić? Dopiero jak przegramy? Cały czas analizuje, co idzie dobrze, co idzie źle i mówię, dobrze, to musimy zmienić, to możemy zachować. Teraz jest inny przeciwnik, a może inny sezon. Tak rzadko od drużyny zostają drugi raz z rzędu mistrzami danego kraju, bo jest to powiedzenie, bić mistrza. Czyli inne drużyny nastawiają się szczególnie przeciw tej drużynie i często te drużyny osiadają na laurach, nie rozwijają się. Jeżeli chcesz, żeby Bóg zachował od złego twoją rodzinę, twoje ciało, twój biznes, twoją służbę, cokolwiek innego, musisz to rozwijać. W obecnym świecie szczególnie jest to prawdą. Nie możesz tego zachować w takiej formie, w jakiej jest. Musi to nieustannie się rozwijać. I Bóg spełnił jego prośbę. Może powiedzieć, fajnie miał Bóg spełnić jego prośbę. Ale widzisz, to nie było tak, że on tak pomodlił się, ta modlitwa może zająć nie wiem, kilkanaście sekund i nagle Bóg spełnił jego prośbę. To była jego ustawiczna modlitwa. To była jego ustawiczna walka o to, żeby te rzeczy wydarzyły się w jego życiu. On był na tym skoncentrowany. On to robił. On o to się modlił. I dlatego był znakomitszy niż inni bracia, bo rozwinął w pełni swój potencjał. To przesłanie o Jabesie, szczególnie Bruce Wilkinson, który założył taką organizację nauczycieli biblijnych on tą modlitwą jest prowadzony ponad 30 lat 30 lat temu, kiedy kończył seminarium biblijne, ta modlitwa zapadła gdzieś w jego serce i tą modlitwą przez lata się modlił i Bóg poszerzał jego wpływ i poszerzył jego wpływ na cały świat i to może być Twoja wspaniała modlitwa kiedy mówisz, Boże mam dosyć przeciętności, możesz teraz posłuchać tej mojej modlitwy, dołączyć się pojedziemy na jej końcu Boże mam dosyć przeciętności Chcę wykorzystać pełen potencjał, jaki, dla, jaki jest we mnie, niezależnie od tego, jak się zaczęło moje życie, niezależnie od tego, jakie rzeczy przeżyłem, chcę ten pełen potencjał. Wylej na mnie Twoje pełne, obfite błogosławieństwo. Jezus powiedział, że przyniósł życie w obfitości, nie ta obfitość spłynie na moje życie. Poszerz moje granice, daj mi większy, o wiele większy wpływ. Daj mi wpływ tak duży, jaki Ty zaplanowałeś dla mojego życia. Niech Twoja ręka, niech Twoje nadprzyrodzone działanie będzie nad moim życiem. Niech widzę cuda i znaki, niech widzę interwencję Twoją w moim życiu. Zachowaj mnie od złego, aby nic złego nie miało na mnie wpływu i abym nieustannie przez mądrość, którą dajesz, rozwijał to, co mam. I Boże, już teraz Ci dziękuję, że tak jak wysłuchałaś modlitwy Jabesa, tak wierzę z całego serca, że wysłuchasz także mojej modlitwy. Amen.